Dzisiaj będzie o Chęciach Życia, taki tytuł. Zaczepnąłem go, zaczepnąłem go z książki Hatchneckera, pod tytułem, oj przepraszam, Hatchnecker, tak, Arnold A. Hatchnecker, pod tytułem właśnie Chęci Życia, wydane jakieś ponad 50 lat temu. Tak mi jakoś ta książka wpadła w ręce i tak zacząłem ją czytać. Jest tam wiele ciekawych informacji, no z jednej strony skorzystałem, a z drugiej sobie uświadomiłem, że tak naprawdę rzeczy, o których on pisze, że są chęciami życia, w dużej mierze tych rzeczy jakoś się pozbyłem i ich nie mam i tak naprawdę nie powinienem mieć chęci życia, a czuję się, że mam ogromne chęci życia, więc... <laughs> więc y Tutaj kwestia taka, czym się różni pojmowanie życia z Bogiem i pojmowanie życia bez Boga. Tak? Mówię o Bogu jedynym, prawdziwym, żywym, e, pojmowaniu życia bez tego Boga, jedynego, prawdziwego, żywego. E, na początek taką mnie refleksja wzięła. Znalazłem ostatnio, ostatnio znalazłem kanał jednego ze znanych aktorów e, polskich. Na YouTube ma taki kanał, prowadzi. Aż się zdziwiłem, że znany aktor. E, aż się zdziwiłem, że znany aktor zachowuje się tak jak reszta YouTuberów. No ale cóż, tak to wygląda. Mm, w każdym razie. Um, na, koniec, na koniec. Na początek każdego nagrania, prosi o te lajki i subskrypcje. Wszystko było w porządku. Fajnie wiedzieć, że ktoś tego ogląda. Fajnie wiedzieć, że się robi jakiś sens w tym, tak. I tak dalej, ale właśnie to jest taka pułapka jedna, o której chciałem od razu wam powiedzieć. Bo ja tej pułapki doświadczyłem jakiś czas temu. I prowadziłem coś takiego, miałem taki newsletter i tam była, tak nazwałem to gazetka kreatywna. A tak naprawdę to robiłem tam takie, wysyłałem takie krótkie maile, czy też ćwiczenia, czy inne rzeczy, które rozwijały kreatywność. I tak chyba po 10 takich mailach, czy po 15 poprosiłem ludzi o opinię. I wiecie, i mimo, że mam swoje wady, typu czasem mi wymowa nie wychodzi, albo czasem pisanie też mi nie wychodzi, w sensie składnia jest nie taka jak trzeba, błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne, wszystkie jakie są możliwe, tak? Nie wiem, tak jakoś jeszcze mam, jeszcze mi to nie, nie przeszło. I, i, I mimo, że to wszystko miałem, to w zasadzie otrzymałem chyba, nie pamiętam ile, ale myślę, że około setki, 150 e, opinii. A było około, no nie pamiętam też ile, ale mogę tak przypuszczać mniej więcej, że było około tam 500 czy 1000 ludzi zapisanych na, na mailing, więc to jest bardzo duża tak naprawdę statystyka. Jak ktoś kiedykolwiek coś takiego miał, to wie, że tak 10-15%, żeby się w ogóle odezwało, to jest naprawdę bardzo dużo i praktycznie wszystkie były pozytywne i było zero negatywnych. I ja nie wiedziałem, co mi się wtedy zadziało tak naprawdę. Bo to był moment, w którym ja przestałem pisać kolejne maile. Przestałem tworzyć kolejne jakby te lekcje czy odcinki, czy jak to się teraz nam nazwać. Ale to był moment, w którym ja nie umiałem napisać kolejnej treści. Nie umiałem stworzyć kolejnej treści. Inspirowałem się książką, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, tak? Nic nie działa. Po prostu jak sobie wcześniej pisałem co tydzień czy tam co dwa jakąś wiadomość, tak przez ponad pół roku... Nie napisałem nic. Co się do tego zabierałem, to nie napisałem nic, bo nie potrafiłem. Dopiero po pół roku się ocknąłem w tym, co mi się naprawdę dzieje. I szczerze mówiąc trochę zdębiałem, pamiętam wtedy. Po prostu zgłupiałem. Po prostu... Wiecie dlaczego nie umiałem tak naprawdę? Nie umiałem stworzyć nic nowego. Twórczego, kreatywnego, bo to akurat o tym były newsletter, więc chciałem też to tworzyć na tej zasadzie, żeby to było twórcze, kreatywne i rozwijające. Więc musiałem wejść jakby w ten system, tak? W ten system, bo to jest taki system myślenia, twórczego, kreatywnego, rozwojowego. Musiałem wejść głęboko w ten system, żeby móc coś tworzyć. No i rzeczywiście mi się to udało tak naprawdę przez chwilę. Ale tak naprawdę prosząc o te opinie, Wpadłem w ogromną pułapkę. Też um, słuchajcie. Um, ponad, no, znaczy jak dostałem te ponad gdzieś tam 100 opinii, dużo tego było, naprawdę dużo. Bardzo dużo tych maili dostałem tam na, na forum się gdzieś odezwał, czy gdzieś tam w komentarzu. E, bardzo dużo tego dostałem. I w tym momencie uświadomiłem sobie chyba dopiero po pół roku, czy po jakimś tam bardzo długim czasie, jak chodziło o częstotliwość że nie potrafię napisać kolejnej wiadomości, bo tak naprawdę chcę sprostać tym wszystkim opiniom, które dostałem. Czyli jak dostałem 100 pozytywnych opinii, to tworząc kolejną treść, ja już się liczę z opinią, jaką ja dostanę za tą kolejną treść. I tak naprawdę nie potrafiłem stworzyć kolejnej twórczej treści. Mogłem stworzyć kolejną treść na schemat poprzednich 20 tak, czy 10. To było proste. Ale nie chciałem tak zrobić, bo to łamało wszystkie zasady kreatywności. E, więc się nie dało, tak? Próbowałem. Miałem pewno szkiców kilka, jak ja to zwykle mam, do, do stworzenia kolejnego, ale żadne mi nie pasowało tak naprawdę. Po prostu się zablokowałem. I to jest coś takiego, słuchajcie, że w momencie, kiedy opieramy się na innych ludziach, opieramy się na tym, co inni ludzie powiedzą, czy nas polubią, czy nie, czy tak cokolwiek tutaj się opieramy na innych ludziach, to tak naprawdę powiem wprost, umieramy. Ja wtedy przez pół roku po prostu umarłem z, tym, z tą twórczością. Po prostu zwyczajnie przez pół roku moja twórczość nie dała żadnego owocu. Dlaczego? Dlatego, bo była zależna od tego jaką opinię dostanę. Mm, no tak jest, naprawdę. Jeśli wejdziemy sobie w coś takiego, to niestety tak to będzie. Skąd to się bierze? A Hacznecker opisuje to coś jako chęci życia. E, teraz powiem, tak, o, coś, o, co mi, o co mi chodzi. Gdybym ja tworzył tą moją twórczość, tak, gdyby ona była w innym temacie, gdyby ona na przykład była, e, powiedzmy, obrazami czy czymkolwiek, zadziałoby się coś podobnego. Gdybym ja tworzył na przykład wiersze, e, może nie, no dobra, gdybym tworzył coś jakby w mniej kreatywnym temacie niż sama kreatywność, to bym być może tego nie zauważył. Być może bym tego nie zauważył, co zauważyłem tu tutaj. A jedno, co bym zauważył, to to, że po prostu nagle straciłem chęci, albo bym po prostu stworzył w końcu kolejną wiadomość, bo ja miałem szkice kolejnych wiadomości, kolejnych treści miałem szkice, kolejnej twórczości miałem szkice, bym stworzył twórczość tak, żeby się spodobało tym stu ileś osobom, bo byłem w stanie to zrobić, no tylko, że mi to totalnie nie pasowało akurat z tematem tego, tej twórczości, tak? Czyli z tematem tej twórczo twórczości mi nie pasowało zrobić coś pod publiczkę, coś pod te 100 pozytywnych opinii, bardziej mi pasowało zrobić coś, żeby dostać negatywne opinie, bo dopiero wtedy tak naprawdę odkrywamy tą naszą twórczość. No i Hatschnecker opisuje w zasadzie takie schematy. Jedne schematy to takie, że tworzymy coś i mamy jakąś, czy to publikę, czy jakiś odbiorców, tak? To jest zarówno tworzenie, jak i współżycie w społeczeństwie cokolwiek, bo co nawet, nawet rodzina jest tą chęcią, tak? To jest to tworzenie, tworzenie, tworzenie, tworzenie, tak? E, czyli bycie potrzebnym, bycie zaakceptowanym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej wśród tego społeczeństwa, wśród tego wszystkiego. I to opisuję jako chęci życia. Jednocześnie mówiąc, że przy utracie czegoś takiego możemy dodać załamki i wręcz można nawet umrzeć. Takie przykłady podaję. To opisuję. A jak nie umrzeć, to dostać jakiejś choroby, z której, no, warto, z której można się też, że tak powiem, wyleczyć, pozbyć jeśli nie jest za późno, w sensie takim, że można naprawdę zmienić myślenie lub zmienić, jakby wyjść z jakiegoś schematu, który się weszło, który nas doprowadzał do śmierci, tak, I, i jakby ożyć na nowo i zyskać tę chęć na nowo. Podaję przykład, taki przykład, bo nam jedno. Podaję przykład człowieka, który umierał, był bardzo ciężko chory, a tak naprawdę on był jego lekarzem, bo Chlapec był lekarzem. Ten człowiek umierał, był bardzo ciężko chory. I co się działo? Ktoś mu tam powiedział, żeby jeszcze chwilę ten dał chwilę, bo go podkurować trzeba bardzo pilnie bo ten człowiek jest tam aptekarzem, i ten człowiek ma syna z gosposią. I on chce się w końcu z tą gosposią ożenić, żeby ten syn miał to samo nazwisko co on, bo w tym momencie ten, to, ten związek jest nie do końca tak społecznie akceptowalny, przynajmniej dla niego nie był, bo, bo jakieś tam wiecie, nie wiem w jakiej to kulturze było, ale w każdym razie jakiś tam zamożny człowiek z gosposią miał syna i to tak przez 20 lat się z tym męczył, męczył, męczył. Aż w końcu wiedział, że ten jego syn, mimo że pracuje w tej aptece, mimo że tam jest zdolny i tak dalej, to musi się do, tak trochę ukrywać, że to jest jego syn tak naprawdę. No i ten, ten, ten, ten ojciec umierał. I brat tego, tego, tego ojca tak namówił go w końcu na ślub go z tą gosposią, czyli żeby ten syn odzyskał jego imię, nazwisko, uzyskał jego nazwisko, no i... No i tam jakoś go tam podkurowali, żeby do tego ślubu jakoś ledwo, ledwo poszedł. I tak naprawdę kilka dni po tym ślubie ten człowiek odzyskał zdrowie, także jeszcze kilka lat żył e, w pełnym zdrowiu. Co się tu zadziało? Otóż e, ten człowiek miał chęci życia i one były stłumione przez e, zniewalające jakby schematy społeczne. I nie mógł się z tymi schematów społecznych pozbyć. Oczywiście, te schematy społeczne są w swojej głowie i pewno potępiał u innych, i tak dalej. tak to zwykle bywa. Znaczy nie chcę powiedzieć, że tak było w tym przypadku, ale może tak to zwykle bywa. I tak naprawdę, nie mogąc się z tego wyzwolić, z tego takiego więzienia, które sobie zrobił, tracił te chęci życia według Haxneckera. Odzyskał te chęci życia, kiedy w końcu się wyzwolił z tego schematu i. I, i się ożenił z tą gosposią i dzięki temu ten syn uzyskał to nazwisko no i nagle chęci życia mu, mu wróciły, choroba odeszła e, tak to już dziwnie jest e, myślę, że każdy z was doświadczył czegoś podobnego kiedyś w swoim życiu co tak naprawdę nam daje te chęci życia znaczy w tym systemie bez Boga na razie, bo to jest system bez Boga zaraz przejdę dalej, dlaczego mówię, że to jest system bez Boga bo to jest też takie moje tutaj przemyślenia. W każdym razie patrząc na, na to, co się dzieje w telewizji czy gdzieś, no to widzimy, że Bogiem dla, nie wiem, atencji, tak? Są atencjusze, jak to takim współczesnym językiem nazwać. I oni są Bogiem. Jeśli ich nie ma, no to ten człowiek w tym momencie... Y, trochę cierpi utrata. Tak jak ja nie potrafiłem przez pół roku nic nowego napisać, tak naprawdę cierpiałem, bo mi to denerwowało, kurwiało. zorki yy, za słowo. Yy, w każdym razie denerwowało mnie i, i dołowało mnie, że ja nic nowego nie potrafiłem zrobić. Na szczęście miałem dużo innych zajęć, więc nie było to moje centrum y, życia w 100% tylko jakieś to było, jakieś powiedzmy, przyczynek do życia, yy, do tego sensu swojego. Yy. No, w każdym razie mi to przeszło i już się dowiedziałem, że nie mogę sobie, dowiedziałem się wtedy tak naprawdę, że nie mogę ustanawiać swoich chęci życia w zależności od tego, od innych ludzi, nie? I cały czas od tamtej pory też poszukiwałem tego sensu w różnych innych rzeczach. Zaraz powiem, jak mnie Bóg z tego powoli leczył, a to jest bardzo tutaj ciekawe, ale zanim to powiem, przejdę do Księgi Daniela. To jest taka księga w Biblii. W księdze Daniela mamy sytuację, w której, w której, w której, w której byli tam uwięzieni w Babilonie, czy, czy w jakimś tam mieście, nie? Temu Cyrusa, u kogoś tam, u kogoś tam. No i Daniel i jego tam trzej przyjaciele, czy koledzy, czy trzej po prostu współplemieńcy, czy współnarodowoścowcy, jak to nazwać? W każdym razie współwyznawcy wierzyli w czwórkę w tego samego Boga i nie oddali swojej wiary w zamian za nic nawet w momencie kiedy ktoś chciał ich pozbawić życia więc myślę, że dla mnie ta osobiście księga jest księgą, która tak naprawdę pokazuje czym są chęci życia i gdzie są, czym są chęci prawdziwego życia i gdzie one tak naprawdę są kim? Bo to, co wam mówiłem przed chwilą, to moim zdaniem cały czas są chęci trochę fałszywego życia jednak. i Dopóki mamy chęci fałszywe chęci życia, no dopóty będziemy na tej ziemi umierać. Po prostu. Bo one są fałszywe. Z samego założenia. O czym myślę, że po tym, jak wam opowiem o księdze Daniela, to trochę, trochę, trochę się łatwiej w tym ogarnąć, co tak naprawdę jest chęcią życia, a co nie jest chęcią życia. Um. A propos tej księgi, to wiem, że na przykład wielu różnych rzeczy się w niej doszukiwać można. Niektórzy się tam skupili na tych snach Daniela i przepowiedniach Daniela, itd., tak dalej, tak dalej. Więc tam są bardzo ciekawe rzeczy, to akurat, tutaj, jak posłuchacie wykładów adwentystów, to oni bardzo dobrze policzyli te daty i ogarnęli, co się tak naprawdę dzieje w tych datach. I, I tam jest w zasadzie wszystko w tych datach, łącznie z narodzinami Jezusa. W sensie Danielowi się śniło data narodzin Jezusa i tak dalej w jednej z tych wizji snów. I tym podobne rzeczy tam są przewidziane. Jak się przypatrzy, porówna się te rzeczy, te sny jego z historią świata, to naprawdę to jeszcze napada. Yy, można sobie poszukać, zdaje się, wykładów yy, księga Daniela, Kosowski. Yy, jakiś taki, to jest z adwentystów jakiś pan, który właśnie bardzo ładnie po polsku to opisuje. Yy, w angielskim języku też znajdziecie kilka takich opisów. O, dokładnie się to nazywa yy, spotkania z księgą Daniela Stereotamentowego Proroka. Yy, teraz są takie nagrania, no mówię, bardzo od adwentystów, mówię, bardzo mają fajnie to to ogarnięte tą historyczną wizję tej księgi, tak? Historyczną interpretację. I o ile się nie mylę, to czekają nas bardzo ciekawe rzeczy <grym> w najbliższej przyszłości. Więc jest bardzo miło ciekawie. W każdym razie mamy tam. Dobra, ja taką zachętę powiem. Na przykład jak się przyjrzymy, skąd się wzięło tak zwanych ment to skąd się wzięli w Biblii że jak się Jezus urodził, to przybyło trzech mędrców ze wschodu. Najprawdopodobniej właśnie się wzięli stąd. Najprawdopodobniej właśnie się wzięli albo z księgi Daniela, albo z jakichś innych pism, które były tworzone za Daniela w Babilonie. Policzyli te liczby i wiedzieli, gdzie się ma ujawnić, bo skoro oni byli w niewoli babilońskiej, to tam jakieś treści na pewno zostały. I tych trzech mędrców, co do ich nie było trzech, nie wiadomo ile ich było, w każdym razie ci być może mieli dostęp do tych różnych starych ksiąg u nich już wtedy, bo to były kilkusetletnie księgi, które zostały po, po, po Izraelitach. No i pewnie stamtąd wyczytali, gdzie i kiedy mają się udać i się udali i znaleźli rodzinę Jezusa. I Jezus nam też zwraca uwagę na księgę Daniela historyczną i, proroc i prorocką, więc yy, wiedząc, co jest w tej księdze, tak naprawdę możemy trochę wiedzieć, Yy, możemy trochę być jak ci Trzej mędrcy wtedy Możemy tak być dzisiaj i tak naprawdę wiedzieć Co robić i gdzie się udać Żeby spotkać tego Boga Na czas OK, ale w każdym razie wróćmy do yy, Tego co ja chcę powiedzieć O tej księdze na nie Trochę innej Można powiedzieć mentalnej interpretacji Chciałem podać interpretację życia Tak naprawdę, która jest w tej księdze zawarta interpretacji naszego Boga, jedynego, który jest życiem, miłością, e, która jest w tej księdze zawarta. Interpretację sensu i chęci życia. A Zrobię to dosyć szybko, mam nadzieję. E, Słuchajcie, jest tam taki przykład. Mamy sobie nabuch od czy tam innego króla, Belsazara, Be czy innych. Po kolei tam było trzech króli, a tam trzech, jeden syn za synem, tam ojciec i tak dalej. Trzeba całą przeczytać, żeby się to tam zorientować. W każdym razie są tam takie dwa fajne przykłady, gdzie te chęci życia prawdziwe są ukazane, nie te fałszywe. Bo chęci życia fałszywe to macie w tej książce Hachnekera. No niestety fałszywe, on to opisał dokładnie chęci życia, jakie funkcjonują w świecie, czyli tam... Rodzina, miłość, zależność od innych i tak dalej, jakieś sukcesy, niesukcesy, jak sobie radzić z tym, jak sobie radzić w momentach, w których utracimy te chęci, jak sobie tam radzić w momentach stresowych i tak dalej, i tak dalej, żeby nie chorować i żeby żyć jak najdłużej, bo tak naprawdę taką hipotezą o Harnikera jest to, że to życie na ziemi, dobra, no kończy się fajnie tam w wieku, tam iluś tam lat, ale tak naprawdę metodą na skrócenie tego życia jest praktycznie tylko i wyłącznie brak chęci życia, co się no, zgadza niestety ze współczesną nauką, psychoanalizą, z tym, co wiemy o chorobach psychosomatycznych, z tym, co nawet wiemy o wypadkach tak naprawdę, bo tak naprawdę też wypadki mogą być organizowane przez nasze niechęci życia, tak sobie nasza nieświadomość organizuje takie wypadki, czy wprowadza w nas sytuacje niebezpieczne i tak dalej. Tak naprawdę nawet takie, nawet tutaj wchodzi, więc nawet to przypadkowość można czasem e, sobie, e, że tak powiem, podziękować, że to jednak nie jest przypadkowość, tylko to jednak jest celowość, co jest przerażające dla nas, bo jest to przerażająca wizja tak naprawdę, to, to co Hatchnecker tutaj opisuje, ale on żył... W świecie, w którym powstały już teorie o nieświadomości, zarówno Freuda jak i innych, powstały różne, zaczęły powstawać, one jeszcze wrócą zapewne do nauki, ale zaczęły powstawać teorie o tym, że nieświadomość też wpływa, że mamy jakiś wpływ na nasze otoczenie. A tutaj Niby nieświadomość zbiorowa, jakaś taka duchowość zbiorowa i tak dalej, tak, To zaczęło powstawać, ale to na razie trochę przycichło. W każdym razie nawet to, co Freud odkrył, też przycichło. Bo Harzneker żył w świecie, w którym świat żył w totalnym takim trochę chaosie, takim wiedzowym. Lekarze żyli w takim chaosie wiedzowym, psycholodzy też żyli w takim chaosie. I w tym chaosie się ciężko odnaleźć, bo bez Boga oczywiście się ciężko odnaleźć bo tak naprawdę wiedząc to, że my jesteśmy przyczynkiem jakiejś naszej, jakichś naszych chorób, tak? czy czegoś takiego, tak naprawdę sami sobie, to to jest chaos, bo nawet lekarz chcąc zachować neutralność zaczyna w pewnym momencie oceniać pacjenta i się pojawia straszny problem, e, ogromny problem. tak. Pojawia się ten problem, który Jezus miał w momencie, kiedy Uzdrowił jednego człowieka i zaczęli się go pytać, kto jest winien temu, że on był chory, tak? Czy, czy on je coś zgrzeszył, czy, czy jego poprzednicy zgrzeszyli i tak dalej. Jezus, żeby to uciszyć i, i powiedzieć tak naprawdę, że i to odpowiedział Jezus, że on był chory, dlatego na chwałę Bożą, żeby się stało to uzdrowienie na chwałę Bożą i tyle, nie? W sensie takim, że Jezus jako Bóg nie dochodził tej przyczynki choroby i sam jako Bóg zadaniem było objawiać chwałę Bożą. To, znaczy jako, jako ten Bóg na ziemi, tak? Pokazywać, że to uzdrowienie miało być na chwałę Bożą i to jest koniec, koniec tego, co tak naprawdę mamy dochodzić. A ta wiedza freudowa o nieświadomości, i o tej całej reszcie i, i, i to wszystko, niestety bez tego powiedzenia, że, że uzdrowienie jest na chwałę Bożą, to tak naprawdę prowadzi nas do takiej wszechobecnej oceny, wszechobecnej um, też dezorientacji tak naprawdę, coś tam naprawdę dzieje. I tak naprawdę psychoterapia, psychoanaliza w dużej części działa. Działa najczęściej ta, jak badania wskazują, która się opiera na psychoterapii wyglądowej, na wglądzie, czyli właśnie na psychoanalizie na tym takim najgłębszym nurcie, działa, ale tylko dlatego działa, że mm, moim zdaniem, nie? Ale głównym takim atutem tej psychoanalizy i tak dalej, jest to, że ci analitycy, psychoanalitycy, psychoterapeuci są uczeni nie oceniać pacjentów. Nie oceniać klientów. I to jest taka główna zaleta. Co jest bardzo trudne po ludzku. O, jest ogrom trudności po ludzku, żeby to sobie jakoś, żeby to się udało tak naprawdę. Ale w tamtych czasach, w których żył Harcznecker, to nie było jeszcze tak zgrane tak naprawdę. Oni żyli w takiej trochę... Innej świadomości, jakieś tam proste interpretacje działały i tak dalej. Ludzie jeszcze żyli, ja, to się dowiedziałem, co mi jest trochę. Czasem się nie dało dowiedzieć, bo w każdym razie, kiedy jakkolwiek ocenimy człowieka, czy on się poczuje oceniony, czy zaobserwowany i tak dalej, to w tym momencie się człowiek zamyka i już nic więcej nie mówi. No, no i więc jak nic więcej nie mówi, to nic więcej nie jest w stanie dojść do tego. W każdym razie żył wtedy świat w takim chaosie jeszcze, te zasady psychoanalizy nie były jeszcze tak bardzo ustabilizowane, się no one się cały czas stabilizują. I, i nie były to jeszcze ogarnięte. I, I co się wtedy działo? Wtedy się na przykład świat bardzo uspokoił, kiedy się pojawiła klasyfikacja ICD, kiedy się pojawiła... E, o, przepraszam, powiedział, że Hacznek żył. E, w każdym razie Hacznek żył dłużej, tylko ta książka była pisana mniej więcej w tamtych czasach. Jeden jeszcze nie uznawał w tej książce tej klasyfikacji ICD i tak dalej, dzięki Bogu. Znaczy nie uznawał je jako taką, wiecie, no był, był trochę inaczej wykształcony, inne przemyślenia miał, niż żeby klasyfikować coś jako chorobę e, jakąś. W każdym razie żył w świecie o takim chaosie i po tym chaosie, już mniej więcej myślę, że ta, ta, ta idea, te, które opisywał Harzenker, to były po tym chaosie, się wszyscy nagle uspokoili, a uspokoili się wtedy, kiedy można było y, zaopiniować... Jakieś tam zachowanie jako chorobę, czyli powstała klasyfikacja chorób. W tym momencie nagle już przestaliśmy badać dalej nieświadomość, dalej takie rzeczy, po prostu się coś klasyfikowało jako chorobę i na tą chorobę się takie takie rzeczy robi. Um, to tak mniej więcej później mentalnie weszło w życie. Doskonałym przykładem tego jest ten koleś, który zdaje się anonimowych alkoholików wymyślił i on opisywał coś takiego, że on bardzo cierpiał ten alkoholizm, nie wiedział, jak sobie z tym radzić i do, dopóki nie stwierdził, że alkoholizm to choroba. I w tym momencie, jak stwierdził, że alkoholizm to choroba, to w tym momencie nagle go tak odpuściło, tak? I zaczął na tym racjonalnie o tym myśleć i, i jakoś się tego tam pozbywać. Został tym anonimowym alkoholikiem pierwszym, kiedy uznał, że to choroba i tak samo świat się trochę... W po tym chaosie, nie wiedzy, co się z tą nieświadomością robi i tak dalej, świat się trochę uspokoił, kiedy zaczął e, przypisywać m, tym chorobom y, nazwy, tak? Czyli te ICD, co obecnie znamy. Mówię o ICD, jak masz czasem zwolnienie lekarskie, tam jest ICD jakiś numerek, tak? Czyli w tym momencie zamiast się analizować swoje problemy, zamiast iść do przodu i się rozwijać i sprawdzić tak naprawdę przyczynę i gdzieś tam to ogarnąć, to wystarczy, że masz ICD wpisane i koniec. I już możesz żyć spokojnie. Tak sobie się uspokajamy nawzajem. To jest tymczasowe. No i to kiedyś przejdzie tak. To jest tymczasowe. Tak świat sobie zdziało. Za każdym razem, jak coś odkrywał, czego nie był w stanie ogarnąć, to sobie coś tam w świecie na to. Jak sobie tylko to coś jakoś nazwiemy, to już nie musimy się czasem dalej na to rzeczy zastanawiać, bo już jest nazwana. No i tak. To jest, niestety potem okazuje się, że pod tą rzeczą są kolejne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak ale to jest takie wykopalisko jedno wielkie. Yy, na szczęście naukowcy się dalej dokupują do tego, gdzie jest prawda, więc nie, nie, nie, stoi to wszystko w miejscu, no jest to tylko taki efekt, efekt naukowy, jak to nazywam czyli efekt taki, że w pewnym momencie, jak powstaje jakieś nowe odkrycie, czy nowy opis czegokolwiek, to świat potrzebuje to przyjąć i potrzebuje to być wydrukowane w kilku książkach, podręcznikach itd. Tak czy obecnie na Wikipedii, na internecie itd. Tak wydrukowane, ludzie to potrzebują przeczytać, zaakceptować, musi się to pojawić w kilku filmach w obecnej kulturze, tak? I tak dalej, i tak dalej, w tym momencie ludzie jakoś tam, powiedzmy, wiedzę akceptują, trochę lub nie, czy tam nową świadomość, tak? A no, w tym czasie naukowcy dalej, dalej badają, badają, badają yy, i znowu coś publikują i znowu to trzeba trochę czasu i tak to sobie nasza świadomość, nasza taka ludzka mądrość yy, idzie powoli, powoli do przodu. Yy, ostatnio jest to bardzo przyspieszone z racji rozwoju internetu, yy, gdzie, gdzie w zasadzie te publikacje są szybsze i się pojawia tego coraz więcej i mamy trochę już chaos taki informatyczny. Ciekawe to zjawisko jest. E, w każdym razie wrócę do chęci życia. Jeszcze zanim wrócę, to Wam powiem tylko, że te ludzkie chęci życia, tak naprawdę, które opisywał Hatchnecker, e, on to opisywał tam w latach 50., -tych, 60. -tych, tą książkę. E, pisał. E, w każdym razie koleś żył 102 lata. I dużo właśnie takich psychoanalytików, psychotera psychiatrów, psychoterapeutów, którzy ogarnęli te ludzkie chęci życia i tak dalej, wiedzą, co zrobić, żeby dosyć długo żyć na tej ziemi. A więc są to tacy przedstawiciele długo żyjący. Ale mimo wszystko e, uważam, że to nie jest do końca to, czego my tak naprawdę szukamy, bo to jest realizacja się w tym, co świat nam daje, a nie realizacja się w tym, co prawdziwe życie nam daje. A prawdziwe życie jest w Bogu. I dlatego wrócę do księgi Daniela. Mamy tam dwie sytuacje, kiedy w Babilonie Bogiem jest król nazywany Bogiem, jak i Bogiem jest złoto, skarby i tak dalej. I to wprost jest tam nazwane, że to jest tego Bogiem. I w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu, kiedy sobie tam, jeden z tych królów e, buduje posąg ze złota, odlewa posąg ze złota na swoje podobieństwo. Zbiera tam wszystkich znaczniejszych ludzi z państwa i na tam na dźwięk trąby i innych tam e, instrumentów nakazuje wszystkim uklęknąć pod tym posągiem i oddać pokłon. E, I co się okazuje? Okazuje się że trzech ludzi tego nie robi. Dlaczego? E, dlatego tego nie robi, ponieważ ich Bogiem jest e, Bóg żywy, Bóg jedyny, Bóg prawdziwy, tak? Bóg Izraela. E, no i tego nie robi. I w tym momencie sytuacja wygląda tak, że król namówiony przez kapłanów swoich, e, skoro mu nie oddali czci i nie oddali czci złotu, no to ten Bóg stwierdził, że namówiony przez tych kapłanów stwierdził, że wrzuci ich do wielkiego pieca ognistego. Więc kazał rozpalić ten piec. Rozpalił go tam znacznie mocniej niż zwykle. Nie wiem, co to był za piec, no, ale pewnie jakieś do wytapiania czegoś, bo to musiał być dosyć spory piec. No i, i rozpalił go mocniej ten piec. Na tyle mocniej, że żołnierze, którzy wprowadzali tych ludzi do tego ognia sami trochę poginęli, w każdym razie wrzucił tych trzech ludzi do tego ognia i tych trzech ludzi nie zginęło w tym ogniu, nawet król tam zajrzał do tego ognia no i się okazało, że tam nie jest trzech, tylko czterech, że ktoś jest tych trzech i ktoś chodzi dookoła nich, jakaś postać w niby anioł i oni nie ginęli w tym ogniu, no i, i kazał im wyjść z tego ognia no i stwierdził, że no, to rzeczywiście coś tu jest nie tak, że mają tego Boga jakiegoś innego niż inni. I co się tak naprawdę zadziało? Um, sprawa jest naprawdę prosta. Ja wiem, że to brzmi strasznie, ale sprawa jest naprawdę prosta, bo ich Bóg był Bogiem żywych. Jezus powiedział, że Bóg jest Bogiem żywych. E, tak powiedział w momencie, w którym Jezus się spotkał zdaje się, tam się spotkał chyba z Mojżeszem i, i, i, i jak mu tam było? I Abrahamem, nie? Na, na górze przemienienia e, się spotkał i, i się go pytali, jak to się dzieje, że tyle lat miał, a, a tego już widział i tak dalej, to w każdym razie powiedział Jezus, że Bóg jest Bogiem żywych. I teraz w tej księdze Daniela jest właśnie to pokazane. Dokładnie to, co znaczy, że Bóg jest Bogiem żywych. Oni nie oddali pokłonu, wiedząc, że mogą umrzeć. Nie skłonili się przed złotem, nie skłonili się przed człowiekiem, nie skłonili się przed żadnym posągiem, bo zarówno posąg ze złota w ogniu się topi, tak niszczeje. Człowiek, taki jak król, w ogniu też długo nie przeżyje, ale ich Bóg jest Bogiem żywych. I to, co się zadziało, to ten ich Bóg, jako Bóg żywych, e, wierząc w tego Boga w pełni, mogli wejść do tego ognia i nic im się nie stało. Można powiedzieć cud, a ja wam powiem zwykłe, proste, logiczne wyjaśnienie. Po prostu. Mieli Boga żywego, czyli Boga ich stworzyciela. I stworzyciel stworzył coś na swoje podobieństwo, czyli coś żywego. Jeśli masz Boga e, ze złota, no to masz coś nieżywego jako Boga, tak? I być na podobieństwo takiego Boga ze złota, no to będziemy trochę nieżywi i w ogóle się stopimy. Jak będziemy mieli jako Boga człowieka, no to jak będziemy jako Boga człowieka, no to też sobie będziemy patrzeć, co ten człowiek robi i ten człowiek jednak ginie. No i Hacznekrem miał jako Boga człowieka, tak? Bo przyjrzywał się... Um, znaczy Bogiem. Bogiem tutaj... Ciężko powiedzieć, że Bogiem. No tak, no Bogiem w zasadzie jest dla Hacznekera społeczeństwo dookoła i obserwując społeczeństwo, że ludzie umierają i tak dalej, tak naprawdę robił sobie za Boga człowieka. I tak naprawdę my też sobie robimy za Boga człowieka. I w psalmie chyba w chyba dziewiątym, czy trzecim, mamy napisane Mogami jesteśmy, a umieramy jak ludzie. Eee, więc bardzo bym sobie chciał w pełni zrobić prawdziwego Boga Bogiem. Myślę, że jak każdy. Jest to zapewne jakoś do przebicia i myślę, że się później czy później komuś uda, czy w sensie, tak jak Jezus powiedział, że starczy, uczeń, jak, jak, starczy, że uczeń będzie jak mistrz Jego, że między, czy później się komuś uda być jak mistrz Jego, czyli jak Jezus. A w każdym razie tych trzech ludzi, mimo, że tam Hacznaker żył ileś lat, to jest naprawdę nieważne, bo Hacznaker by, mając za Boga to, co miał, nie, nie przeżyłby tego pobytu w tym ogniu, bo bogowie Harsnekera, tak, Jak strasznie to brzmi, przepraszam, no nie wiem, czy Harsneker wierzył w Jezusa, czy nie, znaczy nie, nie chcę go tutaj mówić, nie, w każdym razie ten opisywany Bóg wtedy, w tym czasie tutaj, to było bardziej coś takiego jakby społeczność, społeczeństwo, tak, dookoła, które on oglądał i wobec tego społeczeństwa się porównywał i przyrównywał i to było takim bóstwem, powiedzmy, społeczność tutaj, w tym momencie, którą widział dookoła i świat zastany był tym bóstwem. Yy, nie wiem jak umierał, nie wiem co było dalej w jego życiu, więc yy, nie wiem, może mu się poglądy zmieniły, a może tylko tak się już opisywał. Więc tego nie powiem. W każdym razie to, co jest w tej książce opisane, to mniej więcej, że tym bóstwem jest społeczność dookoła i w zasadzie wszystkie nasze obserwacje są tym bóstwem, do których my się dostosowujemy i próbujemy sobie w tym bóstwie najlepiej jakoś przeżyć. No i jak widać udało mu się żyć w tym bóstwie, żyć ponad 100 lat, czyli całkiem niezła przeciętna. A tutaj mieliśmy tych trzech, dla których Bogiem był Bóg żywych. I podobna sytuacja jest trochę dalej, w następnym, tam za, za ileś tam lat, następny zdaje się król. Podobna sytuacja była z Danielem, kiedy, kiedy stwierdzili tam kapłani tego króla, że Daniel trochę, trochę chyba innego Boga czci niż, niż, tego króla, więc fajnie by było, żeby wydał jakiś edykt, czy tam rozporządzenie, że nie wolno się do innego Boga modlić. Daniel oczywiście się nie, nie, nie podporządkował temu, temu, temu czemuś i modlił się do tego Boga Jednego Żywego, za co go... za co go król strącił do jaskini z lwami, a jak się okazało, to, to te lwy mu nic nie zrobiły. Ktoś to ładnie skomentował, że przytulał się do lwa, jak do kociaka. Nie wiemy jak było, ale można to sobie tak wyobrazić. Taki większy kotek po prostu. I też, jak widać, nic mu się nie stało. Dlaczego? No bo jego Bóg był Bogiem żywych. Był Bogiem żywych, a nie umarłych. No i to jest właśnie to. To jest właśnie prawdziwa chęć życia. Prawdziwą chęcią życia jest uznanie jednego Boga żywego za swojego Boga. I jedyną drogą do Boga jest Jezus Chrystus, który to naprawdę pokazał nam, że w tym ludzkim ciele, jak pokonał śmierć, tak, w sensie, że Jego ta śmierć dotknęła i On z niej wyszedł, jako nasz Bóg. Więc to nam pokazał tak naprawdę. I to jest nasz Bóg, Bóg żywych. I teraz, jak się w tym odnaleźć i jak to zastosować w życiu, takie słownictwo obecnie jest, ale jak w ogóle to działa? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Wiem tyle, że ten tak zwany Duch Święty jakoś nas prowadzi przez to coś. Jakoś nas prowadzi. Powiem wam tak. Powiem wam takie trzy moje doświadczenia. Trzy takie proste doświadczenia, ale tak naprawdę bardzo mnie rozwaliły. Ja sobie kiedyś na przykład za Boga mówiłem, zrobiłem pieniądze, nie? I był taki jeden moment, który mnie z tego, ja próbowałem różne rzeczy robić, żeby się z tego, z tego, tej psychozy wyzwolić, zdobywania pieniędzy i tak dalej. Udawało mi się, nie udawało mi się. Raz żyłem tak trochę wolno, od tego raz mniej, raz więcej. W każdym razie tak powoli, powoli, powoli, jeden raz w życiu pamiętam coś takiego. Modliłem się na tych językach, zaraz o tym będę mówił. W każdym razie miałem taką, taką fazę, że się modliłem na tych językach. No i jakieś tam byłem w sklepie. W pewnym momencie upadły mi monety na ziemię I pierwsza moja myśl, jaką miałem, to było takie, o, metal spadł na ziemię. Yy, trochę się tak zacząłem zastanawiać, co mi w, do głowy. Takie, takie słowa mi w głowie przyszły, tak? O, to jest dźwięk metalu. Tak wygląda metal. Właśnie spadł na ziemię metal. Nie dosłownie takie myśli mi przyszło do głowy, nie? Ja sobie. Myślę, i tak sobie tak stoję w tym sklepie, stoję, stoję, stoję, stoję. i w pewnym momencie, ej, ale to były pieniądze przecież, czemu ja w ogóle nie usłyszałem, że pieniądze spadły, tylko mi metal spadł i tak brzmi metal, nie? I w tym momencie coś takiego przychodzi do człowieka, taka wolność, nie wiem, do mnie przyszła, tak? I sobie myślałem, aha, no to jest metal, to jest papier, okej, okay. no tak, no rzeczywiście. <laughs> I tylko to nie, nie, nie przyszło tak, że ja sobie to tak wymyśliłem, napisałem i tak dalej, tylko to wyszło jakby z takiej głębi mojej. To pierwsze skojarzenie, tak? Nie miałem pierwszego skojarzenia, że to są pieniądze, tylko pierwsze skojarzenie o metal. Z takiej głębi to wychodzi. No i sobie na no rzeczywiście, no Bóg to stworzył jako metal. Tak brzmi metal, tak? Metal tam sobie istnieje w przyrodzie, Duch Święty to stwarzał. Mówią, że te, te, te, te języki, to jest modlitwa w Duchu Świętym, czy jakoś tak to nazywają. W każdym razie do, do jakiegoś takiego stanu się doprowadziłem, w ogóle nie myśląc w ogóle się tym tematem, nie, nie, nie, nie zajmując, do jakiegoś takiego stanu, do Święty mnie doprowadził, że potrafiłem gdzieś wewnętrznie uznać, że to jest jednak metal. Mimo, że dalej mi to wraca, że tam, nie wiecie, pieniądze czy potrzebne na życie, potrzebne na coś tam, na coś tam, na coś tam. Na coś tam. Eee, strasznie to brzmi, no ale tak jest, nie? Dalej mi to gdzieś tak po ludzku wraca, ale tak naprawdę wewnętrznie gdzieś tam jest taka wolność, nie? Mm, tak to wszystko dziwnie brzmi. I tak, mówię, jest to wewnętrznie przyszło zupełnie coś innego i czuję wewnętrznie powiedzmy jakiś 1% czegoś czy 2 może już nawet, że, że jestem od tego wolny właśnie przez taką dziwną sytuację. A czym jest ta modlitwa na językach? W sumie to nie mam żadnego pojęcia, czym jest ta modlitwa na językach. Po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że w Biblii jest opisane coś takiego jak modlitwa na językach, też bym to chciał mieć. Słyszałem o tym, że niektórzy tak mają. E, bardzo tego chciałem, pragnąłem i tak dalej. Oczywiście to nie przychodziło, nie przychodziło, nie przychodziło. A, aż w pewnym momencie sobie siedzę przy komputerze, przy pracy i nagle zacznę jakimś dziwnym e, głosem mówić i przyszło. E, i, I co to się dzieje tak naprawdę? Różne są na to teorie. Moja teoria jest taka, że... Przynajmniej najbardziej mi pasuje pod to wszystko jakieś logiczne myślenie takie, że jak się zaczynasz modlić takimi ludzkimi słowami, w sensie to jakieś takie głupoty ci wychodzą i o głupoty się modlimy tak naprawdę. Podczas gdy Duch Święty nam daje jakiś język, którymi też się modlimy, ale, ale On wie o co się modlimy i to jest chyba lepsze czasem nie wiedzieć o co się modlimy. Dlaczego? No dlatego, żeby ten nasz język wrócił w końcu do, nasze słowa wróciły w końcu do sprawności. Bo słowa tak naprawdę na początku świata według Biblii były, były do stwarzania, nie były do komunikacji. Komunikacja się pewnie jakoś inaczej odbywała, nie mam pojęcia, tak? W każdym razie nasze ciała zrobiły to, że te słowa nie do końca stwarzały nową rzeczywistość, ale, ale, się, ale służą obecnie do komunikacji. Bardziej, ale jak zaczniesz analizować, zaczniesz się na przykład kiedyś modlić, zobaczysz jakieś uzdrowienie czy coś, to zobaczysz, to tak naprawdę uzdrowienia e, po modlitwy, jak zaczniesz ten temat analizować, też pewno o nim będę opowiadał, to tak naprawdę dopiero wtedy mi do, z, z, zwraca mi się ten język, te słowa, które są e, do tworzenia stworzone. I tak naprawdę językiem też możemy dużo niszczyć. Na przykład przeklinać kogoś i to działają te przekleństwa, nie tyle nawet czasami duchowo, co po prostu ktoś się czuje gorszy itd. i tak dalej. tak naprawdę tym językiem naszym można wiele, wiele zrobić złego jak i dobrego. I, i ten, te modlitwy na językach, moim zdaniem, są właśnie tym powrotem, żeby, żeby trochę zacząć szanować y, słowa, które z nas wychodzą. W każdym razie przy tej modlitwie na językach miałem takie doświadczenie z, moneta, z monetą, kiedy mi ta modlitwa spadła, znaczy kiedy mi ta moneta spadła. I dostałem takiego jakiegoś uwolnienia od tego. Innym takim przykładem było. Znaczy może to głupie, ale uważam, że w tym momencie traktuję to coś takiego, że to był moment, kiedy te pieniądze przestały być dla mnie Bogiem. I tak naprawdę zobaczyłem, o to nie jest mój Bóg, tak? Bogiem jest, Bóg jest gdzie indziej zacząłem pieniądze traktować mniej więcej tak jak Jezus powiedział, czyli zyskujcie sobie mam, znaczy zyskujcie sobie niesprawiedliwą mamoną przyjaciół tak i tak dalej, zacząłem to mniej więcej tak traktować, czyli jak widzę, że, że, że coś trzeba u kogoś zjednać, czy coś, no to trzeba go, że tak powiem, czy to pieniędzmi czy jakimś prezentem, czy coś, no tak jak Jezus powiedział, nie będę tutaj nic ściemniał, że jest inaczej Um, tak zacząłem je traktować po prostu i myślę, że to jest znacznie zdrowsze traktowanie niż jako... Po prostu, znaczy traktuję je jako narzędzie, a nie jako coś... Yy, nie jako Boga, tak? Więc jest to znacznie zdrowsze. Udało mi się w końcu, przynajmniej w jakimś tam procencie. Mm. Inna sprawa, kolejna. Z czego mnie na kolejny w ogóle Słuchajcie, jechałem sobie samochodem ostatnio, no i jadę sobie chyba tą sześćdziesiątką, Wiadomo, w mieście jest z 50, że do 60 ileś, 65 do 70. Ja jechałem 60, i tak już jechałem ponadto. No i tak patrzę przed siebie, patrzę, te samochody mnie mijają, e, mijają, mijają, a, a i taka i tak myśl mi idzie, czy przyspieszyć do nich, czy, czy może jednak nie? I taka myśl, e, a, ale co ja tak naprawdę chcę gonić, wiatr? I sobie myślę, ojejku, to są samochody, przede mną jest wiatr, tak naprawdę przyspieszając, to ja gonię wiatr. Trochę zgłupiałem sobie, myślałem, no to przecież, ale po co ja mam przyspieszać, żeby dogonić wiatr? Wiatr do mnie tak czy inaczej przyleci, prędzej czy później, a jak nie, to ja do niego dojadę. I to myśl chciałem jeszcze powiązać z inną rzeczą, z tą samą gonitwą za, za wiatrem. Ja bym to nazwał, czy za niczym tak naprawdę, za zwycięstwem, za celem, za jakąś głupotą bo to jest naprawdę gonitwa tylko, wiecie, z innym samochodem, żeby się nie pokazać, że się jedzie wolniej, żeby się nie pokazać, że się jeździ szybciej, czy żeby być wcześniej. Nie wiem po prostu, czegoś wypadków jest, takich jakichś głupich rzeczy na ulicy, a, a ja się modliłem na językach i sobie myślę, ale ja nie muszę gonić wiatru. Po co ja mam gonić wiatr? Po prostu taka, taka myśl mi przeszła dosłownie, takie słowa mi się w głowie pojawiły. I w tym momencie czułem się, poczułem się jakoś tak uwolniony z takiej gonitwy za jakimiś bzdurami, bzdetami, Wiecie, jakie to jest przyjemne, tylko ciężko to nawet powiedzieć o tym, bo mogę sobie to mówić, ja wiem, że ty to możesz słyszeć, ty to możesz jakoś zaakceptować, a tak naprawdę tego ciężko to poczuć, to musisz, że od Boga dostać, bo pewność jesteś w czymś innym, uwięziony. Fajnie by było, żebyś to dostał od Boga. Otworzyć się na to gdzieś, może to, co ja opowiadam, może ci się pomoże na to otworzyć u ciebie, bo ja miałem jeszcze takie coś, ja bardzo lubiłem chodzić na grzyby po prostu do lasu na grzyby, to było dla mnie coś tak niesamowitego, że ja po prostu potrafiłem cały dzień pojechać do lasu i zbierać grzyby, choćby nawet grzyby nie rosły w tym lesie. I to było jeszcze większa satysfakcją wyjść z koszykiem pełnym grzybów w momencie, kiedy jest na przykład susza, albo kiedy grzyby nie rosną, tak? Już się tak nauczyłem znajdywać te grzyby, że nawet w takich lasach, czy w takich momentach pogodowych, kiedy one nie rosną, jestem w stanie je znaleźć. I jakoś taką satysfakcję z tego zawsze miałem. Wracałem z takich grzybów Mm, wiecie, wracałem z takich grzybów i siedziałem sobie, odpoczywałem. Rozluźniły e, mi się potem one, nie? Przeżywałem coś takiego, co Trzyszkiętymitychali, Trzy Hali, Chyba tak? Opisywał w książce Przepływ. Coś takiego przeżywałem przy zbieraniu grzybów. Może zacytuję od razu, co, co, co on miał e, z Wikipedii akurat zacytuję. E, Przepływ, czyli takie doznanie uniesienia, uniesienie, o Czyli taka emocja, która hmm, stan satysfakcji, euforii wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności, tak? Czyli... E, przepływ charakteryzuje się brakiem samoświadomości, utratą poczucia czasu oraz całkowitą wolnością od strachu i lęku. Uskrzydlenie zaliczane jest do emocji pozytywnych, wzbudzanych przez teraźniejszość. Taka obecnie moda że i chwilą, nie? Może nie było to u mnie aż tak mocne, jak to opisane, ale było dosyć mocne. Myślę, że każdy z nas ma jakieś takie zajęcie, gdzie, gdzie może coś takiego zaobserwować. U mnie to było takie bardzo prozaiczne zajęcie, pt. zbieranie grzybów. Nie było to żadne, wiecie, ani sportowe uniesienia, ani inne tego typu. Tylko takie bardzo prozaiczne, mam nadzieję, że mało szkodliwe dla innych. W hmm. każdym razie tak się potrafiłem w to zaangażować, że mi naprawdę czas się przestawał liczyć i, i tym podobne rzeczy. No i jest to bardzo modne obecnie takie zjawisko, czyli w ten, taki sposób uspokajania się, w taki sposób jakiegoś samorozwoju i taka metoda na życie tym przepływem, takie sobie obecnie zjawisko powstało. Czyli takie kolejne jakby, jak już nie ma tych chęci życia, wiecie, te chęci i życie się z, zobaczyły, że są takim nie do końca tym, co trzeba, no to trzeba trochę innym e, wynaleźć, e, inną metodą te, te, te chęci życia znaleźć na przykład yy, żyć tymi chwilami, tak? Ale tak naprawdę czuję, że Bóg mnie też od tego uwalnia, bo co się zadziało w tym roku, akurat też to było w tym roku, zadziało się coś takiego, że sobie idę właśnie w lesie spaceruję, już nawet mi się nie chciało zbierać tych grzybów, przestałem jakoś się... zacząłem powoli się uspokajać i przestawać ich szukać, a, a się też modliłem, czy myślałem o jakichś innych sprawach, nie pamiętam, co tam robiłem, czy słuchałem jakiejś Ewangelii, czy się modliłem, nie wiem, nie pamiętam, w każdym razie e, szyłem sobie tym lasem, siadłem i, i już przestałem tych grzybów jakoś tak namiętnie szukać I jak ich przestałem szukać, to w pewnym momencie poczułem nagle, że mam iść gdzieś tam w jakąś ścieżkę, wyjść na jakąś polankę i że za chwilę będę zbierał opieńki, głupia sprawa, bo był to w ogóle nie termin, kiedy opieńki miały rosnąć, ani w ogóle las, w którym żadnej opieńki nigdy wcześniej nie widziałem. Ale tak poczułem, że za chwilę będę zbierał opieńki i mam iść tam. I poszedłem tam i była taka ilość tych opieńek. Opieńki są takie grzybki małe. E, no Była taka ilość tych opieńek, i zwykle rosną w takiej ilości, że jest ich namiętnie dużo. W każdym razie tym razem było wyjątkowo namiętnie dużo, że no, no, no, nazbierałem tyle, ile byłem w stanie tam nazbierać i unieść. A na, na tej polance zostało jeszcze 10 czy 20 razy tyle. Um, to tak zwykle bywa z opieńkami w każdym razie, ale nie w tym terminie to był termin, kiedy jeszcze opieńki nie rosną nawet specjalnie się pamiętam, wybrałem na targ sprawdzić, czy już rosną opieńki i okazało się, że jeszcze nie rosną opieńki na targu, tak w sensie no, nie sprzedają tych opieńków na targu więc y, było to dla mnie naprawdę leczące w tym momencie kiedy ja się zawsze skupiałem na tym, że nie mam coś znaleźć, znaleźć, znaleźć odszukać, odszukać, odszukać nie? w tym momencie totalnie jakoś przestałem to szukać y, i nagle usłyszałem głos, i tam będą opieńki, nie? Znaczy, może nie, nie był to głos, tylko takie przeczucie. O, teraz będę zbierał opieńki i za chwilę będą tam, nie? Taka głupota. I za chwilę miałem pełną siatkę opieńek, tak naprawdę. Um, I tak to we mnie pracowało. Ta myśl. I to jest, tak, to jest takie... I od tamtej pory tak naprawdę mi się odechciało jeździć na te grzyby. W sensie nie... Znaczy, może nie tyle od mi się odechciało. Dalej na nie jeżdżę, jeżdżę tak? Dalej je zbieram, ale... Ale tych chęci nie daje to już tego, tej świadomości przepływu. Mam natomiast dzięki tym dwóm sytuacjom, trzem w zasadzie, tym wiatrem, grzybami z tą monetą i innym podobnym, nam dzięki temu zyskuję coś, co nazwałbym prawdziwymi chęciami życia. Totalnie prawdziwymi chęciami życia, nie tymi fałszywymi, bo zyskuję świadomość, że jest jakiś Bóg żywy, który tak naprawdę jest dla mnie żywy, tak? On mi na przykład wskazał, gdzie te, gdzie te opieńki rosną. może, że to głupota niby, ale dla mnie to znaczyło bardzo wiele, bo te moje skupienie się na poszukiwaniu i tak dalej, mogłem to odpuścić tak naprawdę. I tak naprawdę przez takie sytuacje buduje się we mnie jakieś takie wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, wewnętrzne poczucie Ciężko to opisać, no, tak jak tam Paweł opisał w liście, do, chyba Koryntian, że to są duchowe sprawy i opisywać je ludzkim językiem, to jest ciężko, tak? W każdym razie zyskujesz w Bogu, z Bogiem jakieś takie poczucie totalnego bezpieczeństwa, totalnego zaopiekowania, mimo, że to są jakieś takie totalnie minimalne chwile, tak jak Wam mówiłem o tym, żeby się te baterie naładowały, chyba w odcinku Dzieci Ekonomii, to są takie jakieś minimalne chwile w życiu, które tak naprawdę zaczynają nas, yy, zaczynają wierzących w Boga jedynego żywego, zaczynają totalnie zmieniać. W tych chwil się robi oczywiście coraz więcej, yy, kiedy na nie zwracamy uwagę. Bo pewno one zawsze istniały, tylko nie zawsze na nie zwracaliśmy uwagę nie zawsze byliśmy na nie otwarci, zajmując się jakimiś bzdytami. A... I tak naprawdę... Na podsumowanie mogę powiedzieć tyle. No, chęci życia, które opisywał Harszenecker, rzeczywiście, ciekawa książka fajny, przeczytać, żył 102 lata w koleś, więc y, chyba wiedział, o czym pisze, mimo że to wcześniej pisał, niż przed swoim życiem, <grych> niż przed śmiercią, tak? Um, to jest jedno, ale to nie jest to. To są chęci życia, wiecie, w umierającym świecie, a nie w żywym świecie żywy świat, czyli to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, czyli ta motywacja po śmierci, tak? To jest dopiero prawdziwy żywy świat, który ja myślę, że dopiero jest przed nami, przed całą ludzkością do odkrycia. I tak naprawdę mamy jeszcze mamy jeszcze do odkrycia prawdziwego Boga przed sobą gdzieś, który nie jest nigdzie, wiecie, opisany w żadnych książkach. Pojedynczo tam, no oprócz może Biblii, tak, i jakichś tam historiach ludzi, świadectwach życia, tak, czyli życiorysach ludzi, którzy coś tam więcej w nim odkryli, to tak naprawdę mm, stoi przed nami jeszcze ogrom życia, tak naprawdę. No i to jest takie bardzo, <śmiech> powiedziałbym, myślenie pozytywne, ale to Duch Święty prowadzi i to jest takie dziwne, że mówię, jak się zaczynamy oddawać i, i, i nasłuchiwać tego, co się naprawdę dzieje, oglądać gdzieś tak z boku, z tej perspektywy życia wiecznego, czyli to, co Wam ostatnio mówiłem, że trzeba umrzeć yy, dla tych wszystkich chęci ludzkich, a, a zacząć żyć dla Bożych, to dopiero wtedy się odkrywa to, co naprawdę daje życie, a nie to, co jest ucieczką przed świadomością, że się umiera. A to tyle w zasadzie na dzisiaj. I tak już długo wyszło, miało być 20 minut tym razem, ale nie, dobra. Widać, Karol chciał godzinne, to będą godzinne prawie. No to do usłyszenia. No dobra, prawie do usłyszenia, niech już będzie do tej godziny. E, jeszcze mi się jedna rzecz do grę, bo jeszcze mi się jedna rzecz tak jakoś wspomniała. Mówiłem zeszłym razem o tym odkryciu, o tym jasnowidzeniu sowieckiego, który powiedział, że jak bomba atomowa będzie jak rozbicie atomu będzie, nie, nie bomba doma, tylko rozbicie atomu odkryjemy, to w Boga będziemy musieli w końcu uwierzyć, jedynego prawdziwego, tego, który nas stworzył. Dlaczego tak naprawdę? Tak naprawdę, e, patrząc na tą księgę Daniela, to w tym momencie cały naród, słuchajcie, wierzył w to, że Bogiem jest złoto, Bogiem jest człowiek, który umiera, czyli król. A, tak naprawdę rozbicie tego atomu powoduje to, e, że świat materialny Powinien racjonalnie dla świata racjonalnego, logicznego i tak dalej, świat materialny powinien przestać być Bogiem, przestać być tym, do czego dążymy. Dlatego na przykład dużo fizyków zaczyna wierzyć w Boga i innych naukowców po prostu widząc, co to materię, która nas otacza, badając ją itd., i tak dalej, głupieją. Gdyby nie zaczęli wierzyć w Boga, jedynego stworzyciela, który jakoś to wszystko organizuje, najczęściej pewno wpadli w jakieś psychozy i na tego typu głupawki. A, bo po prostu nie da się nie uwierzyć w pewnym momencie. Nie da się nie uwierzyć. A jak już się zaczyna wierzyć, no to pytanie, skąd ta cała destrukcja i, i dlaczego to całe niszczenie? Niby tu coś powstaje do życia, niby to coś złożone, a niby destrukcja. No i tutaj no, Biblia daje nam na to najbardziej racjonalne i najbardziej logiczne wyjaśnienie, jakie jest możliwe. Oczywiście mamy dużo różnych swoich obiekcji, bo często się dzieje tak, że za Boga uznajemy na przykład wizerunek starszych rodziców czy społeczeństwa jak tutaj Hartsnaker pisze i inni, a nie bo tego Boga prawdziwego, żywego, czy też za Boga uznajemy jakikolwiek materializm a nie Boga, który stworzył ten materializm i ta nauka o tym, że atom da się rozbić jest tak naprawdę nauką o tym, że mm, że to, wszystko, że to wszystko jest trochę inne, niż nasze oczy to widzą. Tak po prostu. A jak inne, że nasze oczy to widzą, to może też inne, niż nasze oczy to słyszą, inne niż dotykamy, że może tym zmysłom, wiecie, ciała za bardzo czasem wierzymy. I tak naprawdę to rozbicie atomu po prostu... Na tamte czasy było czymś takim, co jemu się wydawało, że to rozbicie atomu po prostu będzie musiało, będzie zmuszone cały logiczny, racjonalny świat zwrócić ku czemuś bardziej e, duchowemu. Właśnie on myślał, że ku Bogu się świat zwróci, no niestety jeszcze trochę się nie zwrócił, no ale być może przyjdzie ku temu w końcu czas, A, ale jak to będzie, to mamy trochę Biblii opisane, no i niestety... E, niestety będzie trochę inaczej, czyli nie będzie do końca pokojowo, o czym Jezus pisał, będzie trochę wojen i tym podobnych rzeczy. Zaraz mówiąc o bramach piekieł, mam taki odcinek zrobić, czy o czymś w tym stylu, jak ja to rozumiem, to pokażę wam, jak, jak, to, jak to ogarnąć, skąd te wojny muszą się wziąć i dlaczego mówią, że ten antychryst przychodzi i tak dalej, i skąd to się wszystko bierze. No nic, dobra, po prostu będzie o tym odcinek, jak ja to widzę. Nie będę teraz tego zapowiadał, w każdym razie mogę powiedzieć tak, tylko, że tak w skrócie to bierze się to stąd, że jedne osoby coraz bardziej zaczną zbliżać się do Boga, przez co inne osoby ich kompletnie nie będą rozumiały i stanie się tak, takie totalne rozróżnienie. Bardzo fajnie to opisali właśnie adwentyści, o których wspomniałem. A stwierdzili, że po 1800, którymś tam roku, chyba 48, czy którymś tam, e, nastąpił, nast zaczyna się świat oczyszczania świątyni. W Biblii są takie fragmenty opisane, chyba w dwóch albo w trzech miejscach. Księdza Mosa, jak i pod koniec Księgi Objawienia że ci, co grzeszą, to niech idą grzeszyć i co nie grzeszą, niech nie grzeszą, tak? To jest w ogóle totalnie dziwne, tak? Co to znaczy, że ci, co grzeszą, mają iść grzeszyć? No właśnie. To jest to totalne rozczepienie w pewnym momencie. W pewnym momencie, tak jak my, wewnątrz, mamy rozczepienie na to, żeby czynić albo to, albo iść za Bogiem, albo nie, tak w pewnym momencie, jak się pojawią osoby, które bardziej pójdą za Bogiem, tak, pojawiają się osoby w drugą stronę, które już kompletnie nie będą tego rozumiały i nie będą w stanie nadgonić i tego zrozumieć. I to przyjdzie to takie rozszczepienie, które teoretycznie nosimy najpierw wewnątrz, to tak naprawdę przyjdzie też ona na, społecze na społeczeństwo. Przynajmniej ja tak rozumiem te opisy i, i o tym będę też jakiś odcinek mówił. No ale to takie moje rozumienie i moje własne prywatne rozkminki nocne. Oczywiście to wszystko jest tylko... No, tylko i wyłącznie nocną rozkminką, bo to, co zrobił Jezus, to nic innego, jak właśnie rozświetlenie nocnych rozkminek, po to, żeby w końcu mogła przyjść jasność. Tak więc, no cóż, potrzeba nam trochę więcej chwilowych heretyków, po to, żeby te rozkminki wszystkie rozjaśnić i żeby już nie było się czego bać, jak to Jezus powiedział. W sensie może nie powiedział, że się nie ma czego bać, tylko żeby znaleźć w nim w końcu odpoczynek i wytchnienie, które mam nadzieję, że ktokolwiek słuchając tego choć odrobinę znajdzie, choć mam nadzieję taką tyci tyci odrobinę, a jak nie to fajnie by było, żeby ten Duch Święty się tym ogarnął i zaczął w końcu też słuchaczy ogarniać i trochę tego uspokojenia przynieść do życia. No, i ty. To znaczy, może na odwrót, żeby było poprawnie, nie heretycko, czyli żeby słuchacze się zaczęli w końcu ogarniać i zaczęli słyszeć tego ducha świętego, który cały czas jest i cały czas tam gdzieś mówi i przekonuje o prawdzie. No, to by było chyba na tyle jeszcze. Tak, żeby w tym świecie, w którym teoretycznie strach już zasnąć, straszył wiecie wojnami, nie wiadomo czym i, i, i tym podobnymi rzeczami, kryzysami i tak dalej naprawdę wam powiem że żyłem kiedyś takimi strachami a to co mi Bóg pokazuje to wewnętrzne jakieś takie, nie wiem, te, te głupie myśli typu z tym wiatrem, z tymi grzybami tak te opienki mi pokazał to są tak, tak głupie, proste, wewnętrzne, mocne myśli, no, na przykład z tymi krokami, co pierwszy odcinek był, że naprawdę pierwszy raz, yy, znaczy w ogóle nie wiedziałem, że to jest możliwe, bo nie znałem nikogo takiego, wcześniej może poza chrześcijanami niektórymi, którzy by naprawdę potrafili zasnąć w jakimś takim pokoju wewnętrznym, spać i wstawać normalnie, i tak dalej, ale nie wiem, dzieje się coś takiego, że y, chciałbym tego więcej, mam tego jakieś taką namiastkę czasami, nie zawsze, bo czasami wpadam w jakieś strachy, spiny i tak dalej, ale mam tego namiastkę, którą to namiastkę po prostu nie oddam za nic, nie? I tak to już jest. No, to dobranoc. Yy, na dobranoc bym wam piosenkę, ale nie chcę wam łamać praw autorskich, ale jest taka piosenka zespół bo Boni gdzieś późno pójdę spać. Znajdźcie sobie na YouTube.